Kościół był brudny. Musieliśmy go zlizać. Musieliśmy zobaczyć trąbkę, zamiast ciepła. Naszych mam nie było. W ogóle. To tutaj. To teraz. To tutaj. To teraz. Olbrzymie makiety ludzi wychodzą z morza, topią słonia i krzesają. Ogień. Ogień. Ogień. Kościół był brudny. Musieliśmy go zlizać. Musieliśmy zobaczyć trąbkę, zamiast ciepła. Naszych mam nie było. W ogóle. To tutaj. To teraz. To tutaj. Teraz olbrzymie makiety ludzi wychodzą z morza, topią słonia i czesają ogień, ogień, ogień, ogień, który po chwili udaje się na spacer. To tutaj, to teraz, to tutaj, to teraz.